Dlaczego słudzy Boży nie przestrzegali prawa mojżeszowego? Pewnie będziesz zdziwiony, gdy się dowiesz, że nie wszystko w tak zwanym prawie mojżeszowym było zgodne z wolą Boga. Świadkami przeciw prawu mojżeszowemu są Józef, mąż Mariam, znany jako Maria i Maria, oraz sam Chrystus. Zacznijmy od Józefa. Po zaręczynach z Mariam Józef nie widział jej kilka miesięcy. Maria wyjechała do swojej krewnej Elżbiety. Kilka miesięcy później, gdy powróciła, Józef zobaczył, że jest w ciąży. Nie współżył z nią, więc nie był ojcem jej dziecka. Dla niego było oczywistym, że ktoś inny musiał zapodnieć jego narzeczoną. Prawo Marzeszowe nakazywało rozstrzygnąć ten problem przez ustalenie, jak do tego doszło. Jeśli narzeczona dobrowolnie współżyła z innym mężczyzną, to oboje powinni ponieść śmierć, a jeśli została zgwałcona, to tylko gwałciciel ponosił śmierć. Prawo mojżeszowe stanowczo tego żądało po to, aby, jak samo tłumaczy, usunąć zło z Izraela. Cięga powtórzonego prawa, 22 rozdział, wersety 23-27. wiemy, że Józef tego nie uczynił. Nie postąpił zgodnie z tym nakazem prawa. Czyżby więc lekceważył prawo mojżeszowe? No cóż, nie da się ukryć, że fanatycznie go nie przestrzegał. Ale jakby tego było mało, to Ewangelia Mateusza uzasadnia, że on nie wykonał polecenia Mojżesza, ponieważ był prawy. Nie przesłyszałeś się. Postanowił chronić Mariam przed skutkami prawa mojżeszowego. I w tym celu zataił domniemaną niemoralność. I dał jej nawet szansę na założenie nowej rodziny. Jako rozwódka mogła samotnie wychowywać dziecko. Cytat, mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Biblia tysiąclecia to, to była. A, cytat według Biblii Warszawskiej, a Józef mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Mateusza, 1 rozdział, 19 werset. Według prawa mojżeszowego Józef nie był człowiekiem prawym, sprawiedliwym, ponieważ nie przestrzegował prawa i nie dawał okazji na wymierzenie sprawiedliwości. W dodatku przez takich ludzi jak Józef zło pleniło się w Izraelu. tak by można rozumieć zgodnie z nakazem Mojżesza. Tymczasem Ewangelia twierdzi odwrotnie. Józef był prawy i nie chciał, by coś złego spotkało Mariam. Nawet, gdyby to była tylko pogarda ze strony sąsiadów. Wolał na siebie wziąć złą sławę człowieka, który najpierw wykorzystał, a później pożyczył swoją naszczoną. Jak wyjaśnić tą pozorną sprzeczność? Zanim to wyjaśnimy, zobaczmy, co w podobnej sytuacji zrobił Syn Boży. Cytat. Nauczycielu, ten kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamieniować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę aby mieli go za co oskarżyć. Lecz Jeszu, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A Kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtór, powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jeszu i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jeszu podniósł się, rzekł do niej, kobieto, gdzieś oni są. Nikt Cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt Panie. Rzekł do niej Jeszu, i ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Ewangelia Jana, rozdział, wersety od 4 do, 4, do 11. Ten fragment nie wszystkim przypadł do gustu. Podobno są manuskrypty greckie, w których brak tej relacji. Stąd niektórzy wysuwają wniosek, że jest to historia dopisana w późniejszych manuskryptach. Ale moim zdaniem nie można wykluczyć też tego, że mogła zostać usunięta i dlatego nie występuje w każdym tekście. Na chwilę obecną nie rozstrzygam, która opcja jest prawdziwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek rozstrzygnę, ale faktem jest, że ta historia pasuje do tego, co chciał zrobić Józef z Marią. Chciał oszczędzić jej przykrości. Tak samo pomazaniec Syn Boży ratuje tę kobietę. Nie należy lekceważyć tych przypadków, ponieważ jeśli to konkretne prawo było dobre, to nieprzestrzeganie go czyniło nas przestępcami, a jeśli było złe, to nieprzestrzeganie go czyniło nas prawymi. A właśnie tak został określony Józef. Wygląda na to, że coś złego stało się z prawem, które miało być dobre, a tymczasem było złe. Za chwilę się przekonamy, że było to przepowiedziane przez proroka Ezefiela. Jeśli prześledzimy negatywny stosunek Chrystusa do, do faryzeuszów i uczonych w Piśmie, to przekonamy się, że cały czas On im zarzuca przekręcanie prawa. Pan nasz Jeszu wyjaśnia, cytat, gdybyście zrozumieli, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział 7 Pan Jeszu dwukrotnie wypowiedział te słowa, co świadczy o tym, że nie dotyczą one tylko sabatu, ale ogólnie prawa i stosunku do tych, którzy to prawo łamią. Chrystus chciał nawrócić grzeszników, a nie karać ich i taki sens miały Jego słowa. Zadaniem prawa było także powstrzymywać ludzi od grzechu, a nie znęcać się nad nimi przez okrutne i bezlitosne zabijanie. Strażnicy prawa tego nie rozumieli. Oni chcieli karat bez litości, bez miłosierdzia. Całkowicie wypaczyli prawo Boże. Jak już wspomniałem wcześniej, zmiana prawa była przepowiedziana wcześniej. W XX rozdziale Księgi Zefiela czytamy, że prawo, które otrzymali Izraelici, było tak przemyślane, że zawsze wychodziło im na dobre. Ale oni go nie przestrzegali. W związku z tym Bóg postanowił dopuścić do zepsucia prawa. Cytat. Dlatego dopuściłem u nich nakazy złe i takie prawa, które nie służą ich życiu. Z mojego dopustu będą się kalać swoimi ofiarami przez zabijanie tego, co pierworodne. Tak doprowadzam do wytępienia ich. Ezechiela, 20 rozdział, 25-26 werset. Ezechiel zapowiadał w swoich proroctwach niewolę babilońską. Po tej niewoli ogłoszono prawdopodobnie nową wersję prawa mojuszowego. Ludzie popadli w przygnębienie i płakali. Takie przygnębiające było to prawo. Wygląda na to, że nie spodziewali się, iż Bóg jest taki surowy i wymagający. Cytat. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan, pisarz, ezraż jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu, ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu naszemu, waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz, idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu Naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość Panu jest waszą ostoją. Ale widzicie uspokajali cały lud, wołając, uspokójcie się, wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni. I cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielki obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono. Nehemiasza 8 rozdział, werset od 9 do 12. Nehemiasz, który był namiestnikiem asyryjskim, Ezdraż który był kapłanem, ale nie takim zwykłym, on był dodatkowo pisarzem, bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy szczegół. I Lewici wspólnie organizują Izraelitu według ogłoszonych praw. Dzieje się coś, czego się nie spodziewali. Lud zaczyna płakać. Przekonują go i namawiają, by się cieszył. W tym celu tak tłumaczą prawo, by ich uspokoić. Coś poszło źle. Ale od czego jest Ezdraż, kapłan i pisarz? Na drugi dzień staje się cud i Ezdras odnajduje zaginione święto. Cytat. Następnego dnia naczelnicy rodów całego ludu, kapłani i Lewici, zebrali się u pisarza Ezdrasza, aby zgłębić słowa prawa. I w prawie, które Pan nadał przez Mojżesza, znaleźli przepis, by Izraelici podczas święta w siódmym miesiącu mieszkali w szałasach. Gdy to usłyszeli, ogłosili we wszystkich miastach swoich i w idźcie w góry i przynieście gałęzie oliwne, gałęzie sosnowe, gałęzie mirtowe, gałęzie palmowe i gałęzie innych drzew liściastych, aby zgodnie z przepisem uczynić szałasy i wyszedł lud przynieśli to i uczynili sobie szałasy. jeden na dachu swoim, inni na podwórzach swoich, także i na dziedzińcach domu Bożego, na placu Bramy Wodnej i na placu Bramy Efraimskiej. Tak więc cała społeczność, to jest ci, którzy wrócili z niewoli, uczyniła szałasy i oni mieszkali w szałasach. Choć nie uczynili tak Izraelici od Nijo złego, syna Nuna aż do owego dnia, i panowała bardzo wielka radość. Lechemiasza, 8 rozdział, wersety 13 do 17. Kapłan, który był pisarzem, odnalazł święto, które zaginęło tak skutecznie, że żaden sługa Boży nigdy wcześniej go nie obchodził, bo nie wiedział o jego istnieniu. Ani Dawid, ani Salomon, ani Samuel, nikt go nie obchodził. Żadni prorocy wcześniejsi go nie obchodzili. No i o złego nie liczymy, bo on z przymusu mieszkał w namiotach. Ale zwróćcie uwagę, co za niesamowity zbieg okoliczności. Święto odnalazło się akurat, gdy było bardzo potrzebne, bo cały naród płakał, słysząc, jakie od dziś ma, ma przestrzegać przekazania. Jeśli to wszystko wiemy, to nie zdziwi nas lekki stosunek Mesjasza do surowych nakazów prawa, a nawet jego krytyka. Nie zdziwi nas też stwierdzenie, że Józef był człowiekiem prawym i nie chciałby. Maria padła ofiarą prawa mojżeszowego. Wiedząc to zwrócić uwagę, czytając Ewangelię, że Chrystus cały czas krytykuje prawo wyjaśniające, wyjaśniając, że Bogu chodziło o coś zupełnie innego. To Jeszu, pomazaniec i Syn Boży pokazuje nam prawdziwe oblicze Boga, które okazuje się być pełen miłości i współczucia czego zupełnie nie możemy dostrzec w Starym Testamencie i w Prawie Morzeszowej. Nie znam argumentów tak zwanych naukowców, ale oni twierdzą, że całe prawo powstało podczas niewoli babilońskiej, czyli że większość opowieści została zmyślona na potrzeby stworzenia silnej narodowej religii. Nie wierzę w to. Gdyby tak było, to mielibyśmy jakieś informacje od osoby, która bez wątpienia jest najlepiej zorientowaną, czyli od Chrystusa. Ani on, ani żaden z jego uczniów i posłańców nie dał nam powodu, by wątpić w istnienie Mojżesza i prawa przekazanego od Boga. Przeciwnie, wielokrotnie potwierdzali tę historię. To znaczy, że prawo było przekazane Izraelitom, ale jak już wspomnieliśmy, zostało później nadbudowane surowe przepisy, które miały trzymać naród w posłuszeństwie, bo już nigdy nie poszedł za obcymi bogami, a czynił to wcześniej na gminie. Z punktu widzenia ludzkiego udało się, gdyż powstały takie sekty religijne jak faryzeusze, które nie tylko interpretowały prawo, ale wręcz polowały na jego odstępców. Wśród ofiar tego nowego prawa był także Pan Nasz Jeszu, Syn Boży i jego naśladowcy. Ludzie, którzy głosili prawdę o Bogu, byli prześladowani jako sekciarze i heretycy. Kiedy Mesjasz pojawił się na ziemi, to wypełnił prawo i proroków i w ten sposób uwolnił nas z jego niewoli. Nawet prawo mojżeszowe w pierwszej, czyli łagodniejszej wersji, nie było do końca prawem od Boga. Ponieważ na pytanie, czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją, Mateusza 19, 7, Jeszu odpowiedział, cytat, przez wzgląd na zatwardziały serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w przypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 8 i dziewiąty werset. Wygląda więc na to, że w dużym stopniu prawo mojżeszowe naprawdę było mojżeszowym, a nie Bożym. Dla nas dziś nie ma to znaczenia, ponieważ Jeszu, Mesjasz, wybawił nas od tego, co Pismo nazywa przekleństwem. Cytat. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stając się za nas przekleństwem, bo napisane jest przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. List do Galatów, trzeci rozdział, trzynasty werset. Bądźmy więc wdzięczni Stwórcy za Jego dobroć, miłość i Panu naszemu Jeszu za poświęcenie się, dzięki czemu nie podlegamy dziś prawu mojżeszowemu.